Tymczasem Jezus na sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, któremu przywrócił życie. Przygotowano tam uroczyste przyjęcie. Marta usługiwała, a Łazarz i inni goście byli z nim przy stole. Wtedy Maria wzięła flakon drogiego balsamu z prawdziwego nardu, namaściła Jezusowi nogi, i wytarła je swoimi włosami Zapach olejku napełnił cały dom Wówczas Judasz z Kariotu Jeden z uczniów Jezusa, który miał go zdradzić Powiedział Dlaczego nie sprzedano tego balsamu Za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? Nie powiedział tego w trosce o biednych Lecz dlatego, że był złodziejem i nosząc sakiewkę ze wspólnymi pieniędzmi, przywłaszczał sobie z tego, co tam włożono. Wtedy Jezus powiedział, daj jej spokój. Ona przechowywała to na dzień mojego pogrzebu. Biedacy przecież zawsze będą wśród was, ja zaś nie zawsze będę z wami. Wielu pielgrzymów żydowskich dowiedziało się, że Jezus przebywa w Betanii. Przyszli tam, i to nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, któremu on przywrócił życie. Wtedy arcykapłani postanowili zabić również Łazarza, ponieważ z jego powodu wielu Żydów odeszło i uwierzyło w Jezusa. Następnego dnia tłum pielgrzymów, który przybył na święta,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 Faryzeusze mówili między sobą — Widzicie? Nic z tego. I tak wszyscy poszli za Nim. Wśród pielgrzymów, którzy przyszli na świąteczne obrzędy, byli także Grecy. Oni zwrócili się z prośbą do Filipa z Betsaidy Galilejskiej. — Panie, chcemy poznać Jezusa. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a potem obaj poszli do Jezusa, by mu to powiedzieć. Jezus zaś tak odpowiedział. Teraz nadeszła godzina chwały dla Syna Człowieczego. Zapewniam was, jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze wrzucone w ziemię, pozostaje pszenicznym ziarnem. Jeśli obumrze, przynosi wielki plon. Kto zbytnio ceni swe życie, ten je straci. Kto nie ceni swego życia na tym świecie, ten zachowa je dla wieczności. Gdy ktoś chce mi służyć, niech idzie w moje ślady. Wtedy mój sługa będzie tam, gdzie ja będę. Mój Ojciec wynagrodzi tego, kto mi służy. Ogarnia mnie teraz niepokój. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, ratuj mnie przed tym, co mnie czeka w tej godzinie. Nie, przecież przyszedłem ze względu na tę godzinę. Ojcze, rozsław swe imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Już je rozsławiłem i dalej będę je sławił. W tłumie, który tam stał i to słyszał, jedni mówili, że zagrzmiało, inni zaś to anioł przemówił do niego. Jezus na to Ten głos nie był przeznaczony dla mnie, lecz dla was Teraz ważą się losy tego świata, a jego władca zostanie odtrącony Ja zaś będę wywyższony ponad ziemię i przygarnę wszystkich do siebie W ten sposób dawał do zrozumienia, jaka śmierć go spotka Odezwano się z tłumu Wiemy z Ksiąg Starego Prawa, że Mesjasz zostanie z nami na zawsze. Dlaczego więc mówisz, że Syn Człowieczy ma być wywyższony? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus odpowiedział. Światło już wkrótce przestanie świecić wśród was. Dopóki macie światło, podążajcie do przodu, aby ciemności was nie zaskoczyły. Kto chodzi po ciemku, nie wie, dokąd zdąża. Dopóki macie światło, ufajcie Mu, abyście sami promienieli światłem. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed ludźmi. Chociaż dokonał na ich oczach tak wielu cudów, nie uwierzyli w Niego. W ten sposób sprawdziło się słowo proroka Izajasza. Panie, kto uwierzył naszemu wołaniu? Komu Pan objawił swą potęgę? Ale nie mogli uwierzyć, dlatego że Izajasz w innym miejscu powiedział, zaćmił im wzrok i w kamień zamienił serce, żeby nie widzieli i nic nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i abym ich nie uzdrowił. Tak mówił o nim Izajasz, który widział blask jego majestatu. Niemniej jednak wielu wybitnych Żydów uwierzyło w Niego, ale nie przyznawali się do tego wobec faryzeuszy w obawie przed wyłączeniem z synagogi. Bardziej bowiem cenili sobie uznanie u ludzi niż u Boga. Jezus głośno zawołał — Kto wierzy we mnie, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, Widzi tego, który mnie posłał Przyszedłem na świat jako światło Aby nikt nie pozostał w ciemności Jeśli wierzy we mnie Nie osądzam tego, kto słuchając moich słów Nie stosuje się do nich Nie po to przecież przyszedłem, by sądzić świat Ale po to, by świat ratować Kto mnie nie uznaje i nie przyjmuje moich słów ten ma już swego sędziego. Słowo, które wypowiedziałem, osądzi go w dniu ostatnim. Nie mówiłem przecież niczego samowolnie, lecz ten, który mnie posłał, Ojciec nakazał mi, co i jak mam mówić. Wiem też, że Jego przykazanie decyduje o życiu wiecznym. To więc, co ja mówię, mówię tak, jak mi przykazał Ojciec.